Rozdział 5. Mormon ponownie dowodzi armiami nefitów w bitwach przeciwko Lamanitom. Celem Księgi Mormona jest przekonanie Izraela, że Jezus jest Chrystusem. Lamanici staną się ciemnym, brudnym i obmierzłym ludem przez swą niewiarę i bałwochwalstwo. W ostatnich dniach przyjmą Ewangelię od ludzi innych narodów. I stało się, że wróciłem do nefitów i odstąpiłem od złożonej przysięgi, że nie będę im więcej pomagał. I znowu dali mi dowództwo nad swymi armiami, gdyż uważali, że mogę uwolnić ich od cierpień. Ale ja sam nie mam złudzeń, gdyż znane są mi wyroki Pana, które spadną na nich. Albowiem nie nawrócili się i nie odstąpili od swych grzechów, jakkolwiek bronili zaciekle swego życia... Nie prosili swego stwórcy o pomoc. I stało się, że Lamanici zaatakowali nas, gdy uciekliśmy do miasta Jordan, ale odparliśmy ich atak i nie zajęli tym razem miasta. I ponownie nas zaatakowali, ale jeszcze raz utrzymaliśmy miasto. I inne miasta były także obsadzone przez Nefitów i twierdze te odcinały Lamanitom dostęp, że nie mogli się wedrzeć do kraju, który się przed nami rozciągał i zgładzić mieszkańców naszego kraju. I gdziekolwiek przeszliśmy, a tamtejsi mieszkańcy nie przyłączyli się do nas, Lamanici przychodząc, palili ich miasta i wioski, a mieszkańców zawijali. Tak upłynął rok 379. I w 380 roku Lamanici znowu nas zaatakowali i w bitwie śmiało im się opieraliśmy, ale nadaremnie, gdyż byli tak liczni, że tratowali nefitów. I znowu przed nimi uciekaliśmy I ci, którzy byli szybsi od Lamanitów Zdołali się uratować Podczas gdy tych, którzy nie mogli tak szybko uciekać Lamanici doganiali i zabijali I ja, Mormon, nie chcę męczyć ludzi Opisem straszliwego obrazu krwi i ciał zabitych Jak to widziałem Ale wiem, że zostanie to na pewno wyjawione A wszystko, co jest tajemnicą Zostanie rozgłoszone z dachów domów Wiem także, że dowie się o tym resztka tego ludu, jak również ludzie innych narodów, o których Pan powiedział, że rozpędzą ten lud i będą go mieć za nic. Piszę więc w wielkim skrócie, nie ważąc się na pełny opis tego, co widziałem ze względu na dane mi przykazanie i nie chcąc zadawać Wam wielkiego bólu pełnym obrazem niegodziwości tego ludu. Oto mówię do potomków tego ludu, a także do ludzi innych narodów, którzy będą się troszczyć o dom Izraela i będą rozumieli i wiedzieli, skąd pochodzą ich błogosławieństwa. Albowiem wiem, że będą boleli nad niedolą domu Izraela i zagładą tego ludu. Będą boleli, że ludzie ci nie nawrócili się, aby mogli zostać przygarnięci przez Jezusa. Oto pisze to z myślą o resztce z domu Jakuba i pisze w ten sposób, albowiem Bóg uczynił mi wiadomym, że nie wyda tych kronik niegodziwym, lecz że pozostaną one ukryte dla Pana, aż uzna za stosowne wyjawić je. Oto otrzymałem przykazanie ukrycia tych kronik i zostaną one wyjawione, gdy w swej mądrości Pan uzna to za właściwe i nakaże ich wyjawienie. I zostaną udostępnione niewierzącym Żydom, aby przekonać ich, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Nastąpi to, aby przez swego najbardziej umiłowanego Syna Ojciec mógł osiągnąć swój wielki i wieczny cel i przywrócić Żydom, a raczej całemu domowi Izraela, ziemię ich dziedzictwa, które Pan, ich Bóg, przyznał im w wypełnieniu swej obietnicy. A także aby potomkowie tego ludu Mogli uwierzyć w jego Ewangelię Którą otrzymają od ludzi innych narodów Gdyż lud ten zostanie rozproszony I stanie się ciemnym, brudnym i obmierzłym ludem Bardziej wstrętnym niż lud nefitów W jakimkolwiek czasie Czy też lud lamanitów A to ze względu na ich niewiarę i bałwuchwalstwo Albowiem Duch Pana opuścił już ich ojców i są na tym świecie bez Chrystusa i bez Boga. I są pędzeni niczym plewy gnane wiatrem. Byli kiedyś miłym Bogu ludem, mieli Chrystusa za swego pasterza i Bóg Ojciec ich prowadził. Ale teraz prowadzi ich szatan. Są niczym plewy gnane wiatrem, niczym okręt miotany falami bez żagla, kotwicy czy steru. I Pan zachował błogosławieństwa, jakie mogli byli otrzymać na tej ziemi dla ludzi innych narodów, którzy zajmą ten kraj. Oto stanie się, że zostaną wyparci i rozproszeni przez ludzi innych narodów. I gdy to nastąpi, Pan przypomni sobie obietnicę, którą dał Abrahamowi i całemu domowi Izraela. I Pan przypomni sobie także, o co sprawiedliwi prosili Go za nich w modlitwach. Jak będziecie mogli wtedy, ludzie innych narodów, stanąć przed wszechmocnym Bogiem, jeśli się nie nawrócicie i nie zawrócicie z dróg nieprawości? Czyż nie wiecie, że jesteście w rękach Boga? Czyż nie wiecie, że ma On wszelką moc i na Jego rozkaz ziemia zwinie się niczym zwój? Dlatego nawróćcie się i ukośćcie przed Nim. Aby nie musiał was ukarać Wymierzając wam sprawiedliwość Aby resztka z potomków Jakuba Nie przeszła pośród was jak lew Rozrywając na kawałki A nikt nie będzie mógł was ocalić